35 tygodnia 2013 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. I w Lublinie Szymon Grabarczyk. Dzisiaj jest 31 dzień sierpnia i jutro zaczyna się konkurs Wiki lubi Zabytki. I to jest 35 tydzień, zgadza się? 35, tak. W, zeszłym, w zeszłej audycji powiedziałem, że jest 2003 rok. Ciekawe, czemu tak mi się przejęzyczyło. Oj, tam jedynka to niewiele w sumie. No właśnie, ale nikt nie zauważył na razie słuchajcie, mamy do omówienia sporo wydarzeń, będziemy mówić o tym, że za tydzień jest otwarte studio Wikiradia, w tym tygodniu miała być chyba e, Wikimaraton tutaj, ale cisza nie umawialiśmy się na Wikimaraton na razie, tak pierwsza sobota nie, ostatnia, jak to miało być a to Pierwszy za tydzień, a, to za tydzień. za tydzień a, czyli za tydzień, może to będzie to się musimy zebrać Może Może będzie. zobaczymy co tam Adam na to, on jest głównym organizatorem tego spotkania a za dwa tygodnie, 14 września, w Młodzieżowym Domu Kultury przy Łazienkowskiej zapraszamy, to jeszcze opowiemy o tym dokładniej. Z Wikipedii mamy informacje o na przykład o audycji dla, dla wikipedystów anglojęzycznych. Audycja nazywa się Wikipedia Weekly. O projekcie Matecznik e, i co w nim słychać, bo tam Szymon dużo będzie miał pewnie nam do opowiedzenia, mam nadzieję. Zobaczymy. Nie uzgadnialiśmy tego wcześniej, więc nie wiem. Nowe logo Wiki Włajasz, e, chyba już jest wybrane, tak myślę, no bo się skończyło głosowanie, więc powinno być. zarkniemy tam, czy jest. E, I takie pytanie: Czy można się usunąć z Wikipedii? to na razie nie odpowiadamy. <śmiech> statystyka oznaczania stron jako przejrzane. To nawet nie wiem, o co chodzi, ale to o tym opowiemy dokładniej później. No i to, czym zakończyliśmy z poprzednią audycję, czyli Wikinews mówi o odkryciu nowego gatunku zwierzęcia. Nie wiem, czy uda nam się coś z wolnej kultury znowu dzisiaj ruszyć, ale tutaj nie ma takich palących tematów, tak mi się wydaje, więc jak zwykle zostawimy je na przyszły tydzień albo, albo coś ugryziemy z, tego, z, tych, z tych tematów. Przypominam, że notatki do naszej audycji można znaleźć na stronie wikiradio.org Tam jest link do notesu naszej audycji i tam wszystkie linki w notesie do audycji się znajdują. Albo bezpośrednio nowiny.wiki.com Nowiny Tak, korzystamy z tego mechanizmu, chociaż tak szczerze mówiąc nie za bardzo go tutaj znam. Nie czytałem regulaminu, po prostu kliknąłem, że OK. Aha. E, troszkę to niebezpieczne, no ale widać, że działa na razie. Ktoś mi tam usunął jedną stronę, ale jak poprosiłem to została przywrócona. Wygląda nieźle. No wygląda nieźle. Może nie jest to super rozwiązanie. Najlepsze byłaby nasza wiki po prostu, która jest na wiki mam, mam, mam jeszcze nadzieję, że wrócimy do tego rozwiązania. Wrócimy na pewno, tylko musimy troszkę technicznych problemów rozwiązać. Więc tak, zaczniemy od tego spotkania, które 14 września w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7 w Warszawie się odbędzie. Będziemy tam od godziny 12 do 18. Zapraszamy wszystkich chętnych. Do tego, żeby na przykład przeczytać jakiś tekst przed mikrofonem, oczywiście z Wikipedii najchętniej, można też zapisać się na czytanie godzin. To jest taki system, który umożliwia później w strumieniu Wikiradia odczytywanie godzin o tej godzinie, o której powinna być odczytana. I to bardzo sprytnie, bo z dwóch plików łączy inteligentny program, nie trzeba wszystkiego no ustawiać dokładnie, także, także jest genialne. I szczególnie głosy kobiece są wskazane. Tak, jest, są chyba, na razie mamy chyba tylko męskie nagrane, czy nie? Z na razie jest całych. jeden męski nagrany. Ale cały A tam, bo, bo. bo też nagrywaliśmy, mieliśmy taką akcję nagrywania każdej godziny z minutą oddzielnie. No ale to potrzeba kilkadziesiąt. Oj, to dużo potrzeba naprawdę. Ile jest tak, minut? Za dużo, w ciągu doby? za dużo. Za dużo. No. No, na każdą minutę potrzeba jeden głos, więc to będziemy jeszcze zbierać zapisy chętnych do wystąpienia przed mikrofonem. Link znajduje się na stronie wikiradio.org ale można też przez Facebooka, jeśli ktoś używa tego popularnego serwisu społecznościowego, to zapraszamy przez Facebooka. Nielubianego przez niektórych. Przez niektórych nielubianego, dlatego mamy własne rozwiązania na stronie wikiradio.org. Zapraszamy. No i cóż, przechodzimy do Wikipedii. Może ja przestawię troszeczkę program i, i ciebie, Szymon, podpytam o projekt Matecznik. Ym, czy już jest złożony ten projekt do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji? To może zaraz do tego przejdziemy, dobrze? I się przygotujesz. Yy, jeżeli, tak? jeżeli zależy ci na krótkiej odpowiedzi, nie. Aha, yy, no to wróćmy w takim razie do pierwszego punktu z Wikipedii. Audycja dla wikipedystów anglojęzycznych. Właśnie tak ja od czasu do czasu wrzucam w popularną wyszukiwarkę internetową Wikiradio i wyszukuję różne odpowiedzi na to pytanie, na to zapytanie. No i tak jakoś udało mi się trafić, chyba już nie pierwszy raz, ale pierwszy raz się przyjrzałem temu dokładniej. Znalazłem projekt Wikipedia Weekly, anglojęzyczny podcast, który e, poprzednio, jak, z, jak na niego trafiłem, wydawało mi się, że przestał funkcjonować, ale okazuje się, że nie, że działa, tylko, że już nie jest weekly, czyli tygodniowy, ale jest occasionally, czyli okazjonalny bardziej i ok ukazuje się nie raz w tygodniu, tylko jak jest jakaś okazja, żeby pogadać. E, tutaj można na, na tej stronie, zresztą która jest na Wikipedii, o dziwo, jako hasło? Jako strona Wikipedia dwukropek, czyli w przestrzeni meta. Aha, czyli w przestrzeni meta. To co to znaczy w przestrzeni meta? To znaczy, że nie wyszukuje się w głównym nurcie, tylko trzeba Wikipedia dwukropek wpisać i wtedy można ją odnaleźć. Aha. Czyli po prostu to nie jest hasło. Czyli to nie jest hasło. Aha, no to dobrze, no to ok. No ale to też chyba nie ma specjalnie miejsca na takie rzeczy. No bo ja, ja tak myślałem, żeby być w Wikipedii, ale no ale tak nie za bardzo pasujemy do Wikipedii chyba. Nie, no domu w meta jak najbardziej. Aha, no to może to jest jakieś rozwiązanie, żeby w ten sposób... No myślę, że jakąś stronkę można na początek dać, żeby się można było do niej łatwo odwoływać. Jesteśmy, no. działamy, więcej Aha. tutaj. No właśnie, no bo niestety wielu rzeczy nie możemy zrobić w tym mechanizmie wiki, nawet tym, który jest bardzo usprawniany. Ostatnio HTML5 jest obsługiwany już albo dopiero. Ale, ale to no, ciągle tam brakuje nam dużo rzeczy, których, których, chcieli, których musimy używać. To ja znaczy mogę... my zaczynaliśmy robić coś w ogóle chyba na Wikipedii, tak. y, a nie na commons mieliśmy pierwotną tą na listę. Na commons mieliśmy, tak. Mhm, tak mhm. I, i potem tam stwierdziliśmy, że to jest za dużo roboty, żeby tu wklejać i tam wklejać mhm. i w ogóle w dziesięciu miejscach naraz. Mhm. No więc y, opowiem jeszcze o audycji Wikipedia Weekly. To jest podcast, do którego link można znaleźć oczywiście w notatkach do naszej audycji. Znajdzie się pod zapisem audycji na stronie nowiny.podcasty.info. No i 90 parę odcinków jest już tego, tego podcastu. Archiwum nie tak łatwo znaleźć tych odcinków. Nie, 89. A oni nie są na commons? No właśnie, nie ma ich na commons, ale są na archive.org. O. I, no i tam można wszystkie te odcinki pobrać. W dodatku znalazłem bardzo ciekawy cytat z jednej z audycji. Jimmy Wells był gościem tej audycji, trzeciego epizodu. No ale on jest jeszcze w tłumaczeniu, nie będę po angielsku kaleczył tego pięknego języka, więc postaram się, żeby został dobrze przetłumaczony i wtedy będziemy go używać i wydobędę też z tej audycji ten cytat, który właśnie Jimmy Wells mówi, także wtedy będzie można usłyszeć jak on to mówi, a o czym mówi to niech to pozostanie jeszcze niespodzianką na ten tydzień najbliższy. Ale co ciekawe, zajrzałem do kategorii, okazuje się, że ta kategoria meta jest w tej samej kategorii co artykuły, czyli oni mają wymieszane kategorie artykułów i kategorie meta. Więc to jest takie trochę tutaj moim zdaniem nie najlepsze rozwiązanie, no ale może to jest jakiś pomysł. Mhm. No to yy, temat ciekawy, bo nawiązałem kontakt z głównym prowadzącym yy, Andrew Lee, on Fussheadle chyba ma taki, taki pseudonim w Wikipedii poprzez Twittera, bo widziałem, że jest aktywny na Twitterze, zapisałem się do jego znajomych, napisałem słuchaj, u nas jest też taki podcast robimy co tydzień. Napisałem, o, ciekawe, co? a ja mu mówię, a gdzie jest, gdzie jest archiwum waszego podcastu? A no to podał mi linka właśnie do Archive, którego tutaj nigdzie nie ma. Yy, na znalazłem to w epizodzie 95. Archive.org, ale, ale to jeden jest, tam, jest ten, ten jeden. No jeden. A tam on mi podał link, którym są wszystkie e, podcasty na Archive.org. Playlista chyba znaleźć. stworzona. To jest faj, fajnie, to wygląda nawet. Gdzie na Archive.org? No, tak jak teraz patrzę na ten jeden. No ciekawe rozwiązanie. Jest ładnie licencja pokazana. To jest plus. Aha. No, tam to jest sprawa. dobre rozwiązanie i pewnie jeśli ktoś miałby ochotę wspomóc nas, żeby umieszczać nasze audycje tam, no to czemu nie? To zapraszamy. Ale jest też plik na To jest OG, dosyć pracochłonne jednak umieszczenie takich audycji. Poza tym tam czasem zrywało, no nie wiem, ja to tak trzy lata temu mniej więcej próbowałem, także nie wiem jak to teraz wygląda. Marku, wiesz tak? co, ja widzę, że chyba masz gościa, także gościa? podejdź I do dobry, pani to ja przez zaraz chwilkę, wrócę. Tak, a my tutaj obkładamy jeszcze sprawy, bo jesteśmy w siedzibie państwo-miasto, jak zwykle albo jak często bardzo tutaj bywamy, tu jest bardzo dobry internet, bardzo, ale nie, nie tutaj, ja bym bardzo prosił, żeby po audycji, dobrze, bo my teraz musimy jeszcze nagrać do końca. Dzisiaj będziemy po audycji rozmawiać na temat Esperanto. Pani jest umówiona na 12, ale jest, jeszcze jest 15 minut do 12, także no, nie możemy przerwać teraz audycji, żeby, żeby nagrać rozmowę. Dobrze, troszkę mnie to zbiło z pantałyku. Jak tam nowe logo Wiki Wujasz? Bo... Yy, nie obserwowałem szczerze mówiąc tego. Zagłosowałem co prawda, ale nie obserwowałem jak to wygląda. Patrzę teraz na, na meta, jest to głosowanie. No właśnie, jest głosowanie, miało się skończyć. Yy, ale głosowanie już jest nieaktywne, bo już nie ma opcji oddania głosu. No ale jak wchodzę na tą stronę, to jest WikiWajarz logo Election, czyli głosujemy. Yy, a już nie głosujemy. Zaraz, zaraz, albo ty nie masz przetłumaczenia, nie masz na polski ustawione. Albo nie jesteś pewnie zalogowany. No nie jestem, a dlaczego mam być zalogowany od razu? Ja mam ustawione no w automatyczne dodatku, wszędzie. Jak już na tą stronę się wejdzie, no jest wiki-voyage logo Election, i tutaj nie ma tych głosów, które były kiedyś, yy, zostały usunięte. Info. Chyba? Taka ikonka info, może tam coś będzie. Patrzę i lista głosów na commons jest. Na poszczególne te yy, pozycje można info, sprawdzić. Tak. tu jest info. Yy, po prawej stronie. Taki guzik do głosów podobny. Nie wiem. No tak czy inaczej, może było prędzej. Na górze samej strony, tam gdzie jest taki baner, jest napisane po polsku. Ci, którzy o, wyniki po z wersji są. polskiej logowiki logo podróży wybory 2013 i też są wyniki. No tak, tak. no to, to ja po tym naszym linku tego nie znajduję, więc trzeba będzie poprawić ten link w takim razie. Yy, mamy yy. wyniki i teraz co wygrało? Wygląda na to, że wygrało to z, ze strzałkami z, w kolorystyce meta. Także niebieska, czerwona i zielona strzałka. Aha. Trochę to dziwny pomysł, żeby projekt miał kolorystykę meta. Jak myślisz? Dziwny no... albo niedziwny. Dlaczego? To nie dziwny. Ciebie nie dziwi? Yy, ale nie. to nie jest projekt meta. To każda, każda wersja językowa jest, tak? Znaczy są wersje językowe tego projektu i on, on nie jest meta, ale tak? dlaczego wiążesz te kolory tylko z meta? Znaczy wiadomo, że to są charakterystyczne może inaczej. Te kolory zostały użyte w, w logotypie Meta, czyli, czyli MetaWiki, no ale nie są zastrzeżone tylko dla MetaWiki. No nie są Nawet zastrzeżone, ale już się tak wikipedystą kojarzą raczej myślę, że to nie jest, nie jest dobre, żeby je wykorzystywać w innych projektach. A bo ja wiem, a spójrz na przykład na w, w, miesiąc wyróżonego artykułu mhm. i tam przecież w, są trzy kolory. Zielony, niebieski i fioletowy, to jest ta sama paleta, która jest użyta tutaj. Aha, czyli musisz, że powinniśmy to uznać jakby za podstawową paletę wikipedii i z niej korzystać w ogóle ogólnie? Yy, no tak, już jest. Aha, okej, okay. dobra. Yy, czekaj, wyróżniony artykuł mam, a wyróżnionego artykułu w ogóle nie mamy w tym, yy, w naszym dzisiejszym programie, więc to może za tydzień o tym powiemy, bo to o tym warto chyba wspomnieć kiedyś. Mhm. No to trwa miesiąc, więc zdążymy. <śmiech> Bo jest akcja, tak, na ten temat? Tak. tak. Mhm. Yy, no ale ładne to logo jest, mi się podoba. E, tu są inne kolory, tu jest inne, inne odcienie są. To jest w ogóle fiolet, nie czerwień, także, także to jest co innego. Dobra, no fiolet to fiolet, ale to jest ta sama paleta, powiedzmy. Aha, Czy okay. bardzo jakieś tam zbliżone, no nie wiem, no być może troszeczkę podrasowali, więc, więc w tym systemie komputerowym to są to są może troszeczkę inne kolory, ale tak na ludzkie oko Spoglądając na zwykły monitor, no to u mnie to są te same albo prawie te same. Okej. Okay. No A czerwonego i... nie dawałem dlatego, że czerwony po prostu krzyczy. I czerwony krzyczy czerwony ma szansę, jest... to, to popieram w pełni. No i fajnie, że taki, krzyczy, niech troszkę... Nie no ale to malutki taki jest ten, ten, ten e, trójkącik, to nie, nie trójkącik, taka strzałeczka bardziej. Masz na myśli ze strzałeczki z konkursu? Tak. Taka czerwona strzałeczka. Nie? Czerwona też jest tak. Mhm. E, słuchajcie, ale to e, logo bardzo pasuje do pewnej, e, pewnej idei, o której ostatnio czytałem i słuchałem w podcaście Radionowum. E, to jest idea, która znaczy, taki e, pomysł na to, jak powiązać słowo z wyglądem, z, jak gdyby z kształtem. Jest taki efekt, który nazywa się kiki-buba. A, znam szczerze. to, tak, tak. To, to, to jest znane, że różne są kształty i ludzie y, domyślnie y, dobierają y, dane słowa, no w zależności od tego, czy są dźwięczne, czy nie, do tego, czy kształt jest y, kanciasty, czy okrągły. Mhm. No i tutaj wiki, tu jest dużo i, czyli to jest właśnie takie e, bardzo ostre, no i te, te końce te, tego, tego logo są też ostre, będzie łatwo zapamiętywalne, bo to chodzi o to, że właśnie, jeśli to gra ze sobą, to znaczy, jeśli są ostre e, głoski, jeśli są ostre głoski w wyrazie i ostre końce ma logo, to łatwiej to zapamiętać. Mm. Jedno z drugim. Ciekawe. Natomiast jeśli jest odwrotnie, to często są błędy. W, od, w odnajdywaniu, chociaż ludzie szybciej się przyznają do, do tego, że znaleźli, ale błędnie odnajdują wtedy mhm. logo. No, ciekawe bardzo to z kogniwistyki takie, takie jakieś badania, praca magisterska była napisana na ten temat. Będę musiał umieścić tutaj chyba linka do tej audycji, bo bardzo ciekawa jest, Koniecznie. a jest dostępna ciągle w internecie. Koniecznie. W jakim języku? Po polsku. O. Jak najbardziej. Aga Szustek i Łukasz Szustek, Radio Nową polecam. Tam jest dużo bardzo ciekawych audycji na ten temat, a do tej konkretnej umieszczę tutaj pod logo też linka. Kolejna rzecz to, czy można się usunąć z Wikipedii? Wiele serwisów społecznościowych umożliwia taką, tak, takie działanie użytkownika, na przykład Google, Facebook chyba też. Natomiast czy można się usunąć z Wikipedii? To zależy, czy jesteśmy encyklopedyczni. Bo jeżeli jesteśmy, to Ale nie. Nie, nie chodzi mi o hasło, żeby usunąć osobie z Wikipedii, tylko żeby siebie jako użytkownika. Jako w użytkownika? Tak, jak najbardziej. No w jaki sposób? A może nie? Właśnie <grym> wydaje mi się, że nie. To znaczy. Całkowicie chyba faktycznie nie, ale tak, żeby to było widoczne tylko na przykład dla administratorów, to, to już tak. Tak? No ale które, pozost pozostaną e, twoje wpisy. Swoim wkładzie? A, mówimy też o wkładzie. No nie. Ja mówię o, o samej stronie i podstronach, które się tworzyło w sensie w swojej przestrzeni. No ale zaraz, jak się z Facebooka usuwamy, to chyba też nie usuwamy swojego wkładu w Facebooka. Gdzieś widziałem na YouTubie chyba post, post użytkownika usuniętego i nie było go widać, więc Aha. na YouTubie jest taka opcja. No to ciekawe. Ale to chyba użytkownik był zablokowany w ogóle w sensie w ramach polityki serwisu. No jest sporo teraz takich głosów na temat tego, że właśnie otaczają nas te serwisy społecznościowe, zżerają nam dane, przekazują gdzieś tam jakimś obcym rządom. I sporo osób ulega tym wpływom i chce usuwać się z internetu w ogóle. Oni uważają, że internet to jest coś złego w tej chwili i że w ogóle dziękujemy bardzo. To chyba pozostaje. Ja bym tego. Przepraszam. No ja bym tak tego nie, nie wiązał akurat wyłącznie z tym obecnym zjawiskiem. Być może to ma jakąś, jakieś powiązania. Natomiast szerzej oczywiście znane jest coś takiego jak prawo do bycia zapomnianym. Aha. I. To akurat e, obowiązywało już troszeczkę dłużej. Było znane od dawna. E, no i faktycznie tutaj Wikipedia jest taka problematyczna. To ja nie znam czegoś takiego jak prawo do, życia, do bycia zapomnianym. Raczej znam to jako karę, że kogoś próbowano wymazywać z historii. No nie, ale z drugiej strony, e, jeżeli udostępniasz swoje dane, a w dzisiejszych czasach udostępniasz publicznie dużo więcej danych niż kiedykolwiek wcześniej, to równocześnie ma, powinieneś mieć też nieskrępowane prawo do wycofania tych danych. Tutaj bym polemizował y, z punktu widzenia y, infoanarchistycznego raczej, czyli coś, co z siebie wyplułem, poszło w świat, jest nie moje. Ale dotyczy ciebie, dotyczy twoich dóbr osobistych. No ale z drugiej strony prawo autorskie osobiste jest niezbywalne, więc no nie da się go... Nie zawsze mówimy i tutaj, nie tylko mówimy o, o swoich y, y, utworach, ja raczej mam na myśli e, Informacje o, mhm. o osobie, dane osobowe i tak dalej. Nie mogę nic zrobić z, ze zdjęciem na przykład, na którym jestem, tak? Znaczy, w, w polskim prawie chyba mogę coś zrobić generalnie. Ale jeżeli, jeżeli to, zależy, to jest Twój y, portret przez Ciebie wykonany i przez Ciebie wyrzucony w świat, no to powinieneś mieć prawo go wycofać. Myślę, że nie mam moralnego prawa go wycofać. <głosy> no właśnie. Wchodzimy w tematy, które, których nie rozstrzygniemy dzisiaj na pewno. Ale no, warto zaznaczyć taki temat i może pomyślimy na ten temat przez kilka najbliższych tygodni. Czy można usunąć się z Wikipedii tak na 100%? Znaczy może ja powiem tak z perspektywy administratora. No właśnie. Nie, nie możemy. To znaczy zawsze zostaje ten nasz wkład, co najmniej? Tak, zawsze zostaje ten nasz wkład, <coughs> bez względu na to, kto go może widzieć. Mhm. Um, Czyli jest... Stronę możemy usunąć i tak dalej, ale to jest tylko kwestia widoczności, natomiast yy, jest. No to jest taki trwały ślad jak na Księżycu. Jak tam postawił Armstrong st stopę na Księżycu, to ona do dzisiaj jest tam odciśnięta. Pozostaje nam tylko rozbój słoneczny, o którym ostatnio słuchałem, że nam wszystko wyłączy. Który nam wszystko wyłączy. No właśnie, w ten sposób będziemy usunięci z Wikipedii prawdopodobnie. To spokojnie, to podobno miałoby się już rok temu, więc... A, to wiesz, to co jakiś czas takie głosy nadchodzą, może, może to się w końcu... No bo to jest związane z cyklem aktywności Słońca, ale to Akurat nie, nie obserwuję na bieżąco tego, no, to na pewno nie jest kwestia kilku najbliższych minut, więc. No właśnie, więc my mamy jeszcze czas. Być może nie jest. Mamy jeszcze czas, chociaż jeśli by słońce w tej chwili zgasło, no to. To, by... mamy, jeszcze minut. to mamy jeszcze 8 minut świecenia tego słońca. Nie zgasło, tylko raczej wypluło w nas takie, takie cząsteczki, które sprawią, że nasze wszystkie układy scalone się spalą. Się spalą, o, dosłownie tak. No ale to się nie dzieje nic gwałtownie. Cała Ziemia nie powstałaby, gdyby coś tak gwałtownego działo się raz na jakiś czas. Także spoko. spoko. Nie no, dzieje się, dzieje się. Nie. To jest astronomia. To znaczy Ziemi to jako takie nie szkodzi organizmom, to szkodzi raczej układom elektronicznym. No tak, tak. Mhm. Dobrze, to słuchajcie, mamy kolejną rzecz, statystyki oznaczania strony jako przejrzane. Ja mam ciągle nieoznaczoną jako przejrzaną jedną zmianę, którą, dokon, której dokonałem ponad tydzień temu. A to ty jeszcze nie jesteś redaktorem? Skandal? Ja nie jestem redaktorem, ale ja nie chcę być chyba redaktorem, bo ja chcę naprawdę tak oglądać jak użytkownik, który dopiero co wszedł albo właśnie nie ma specjalnych żadnych uprawnień jest tak lepiej, no bo pozostaje jak gdyby w tym dole i... To i... nie od ciebie zależy trochę, bo tak? jak już przekroczysz ilość edycji określoną, A, to, to będą ci włączone automatycznie. No, Ale można to zabrać, spokojnie. Ale zaraz, to, to się sumuje w ciągu roku, czy w całej w działalności? W sumie, w ogóle, całe. A, cała działalność. No, może. O, to muszę to się ograniczyć troszkę. O nie, nie, nie, to jest zły pomysł. To już... Albo pomóc, po prostu poprosić ewentualnie kogoś, żeby mi wyłączył. To już pacynki! Właśnie, to pacynki. możesz A, można? ewentualnie Właśnie. zrobić pacynkę taką, bo chcesz obserwować na przykład, jak wygląda konto nowego użytkownika, możesz Aha. coś takiego zrobić. Czyli pacjenka, przypomnijmy, to jest taki jak gdyby alias, czyli drugi, druga tożsamość tej samej osoby. To jest oddzielne konto dla tej samej osoby, tak. Aha. Wypada Tylko... je ujawnić zwykle. No, zawsze no można... właśnie, to jest kwestia taka, że m, tylko ta, na początku przynajmniej, tylko jedna osoba wie, że to jest alias tej jednej osoby, no chyba, że się nazwa, nazwiesz e, wikipedystwa dwukropek Borys Kozielski 2 i zamieścisz informację, że to e, zbieżność nazw nie jest przypadkowa, ponieważ to jest twoja pacynka. Aha, aha. No w każdym razie to jest dozwolone, bo ja tam kiedyś czytałem, że chyba trzeba z tym uważać, czy trzeba to ujawniać w każdym razie. E, chyba nie, nie trzeba. nie, nie trzeba. Aha. Kwestia jest tylko tego, żeby nie wykorzystywać tej pacynki na przykład oddając dwa głosy w jednym Aha, głosowaniu, no tak. tak tego typu rzeczy, albo dyskutować sam ze sobą. A takie przypadki bywają. Ale ludzie dyskutują sami ze sobą przecież, to dlaczego taka dyskusja może się w Bo też. Ale Iśmy... może nie, nie digitalizować takiej schizofrenii. Tak? No właśnie. Słuchajcie, kolejna rzecz to... Y, musimy troszkę przyspieszyć niestety. Wikinews mówi o odkryciu nowego gatunku zwierzęcia. To chyba twoja działka jest, y, No ja tam Marek. trochę zaglądałem, tak. Bardzo fajne zwierzątko. Nie spodziewałem się, że jeszcze w tym czasie można odkryć ssaka. I to sporego ssaka. Tutaj nie ma co prawda wymiarów podanych, ale to jest spore zwierzątko, więc y, to jest zaskakujące, że coś takiego jeszcze dzisiaj da się odkryć. To są... Y, z rodziny szopowatych zwierzę, także... Jest ładny obrazek, Jest zdjęcie, zwierzątka. tak, można sobie zobaczyć, y... bo to zostało opublikowane na, y, na jakimś serwisie, który też korzysta z wolnej licencji, więc to jest, to jest ten plus i dlatego możemy zobaczyć zdjęcia. Na trop nowego gatunku natrafiono porównując okazy zwierząt rodzaju Basariko kion Dlaczego to jest? Tak? Przechowywane w zbiorach kilku amerykańskich muzeów historii naturalnej. A to ciekawe, to odkrycie w muzeum się dokonało? Yy, nie, przechowywane są w zbiorach. Nie, to, to gdzieś żyje chyba jeszcze. W przeszłości yy. żywe okazy były w posiadaniu amerykańskich ogrodów zoologicznych, ale były błędnie oznaczane jako inne gatunki tego samego rodzaju. W ustaleniu faktu istnienia odrębnego gatunku pomogły badania genetyczne i morfologiczne porównywanych zwierząt. E, Beneblina jest e, drapieżnikiem zamieszkującym tereny zachodniego Ekwadoru, czyli mieszka, czyli żyje na szczęście. No tak, nie, nie wyginał ten gatunek. Tak, jeszcze go mamy. Co ciekawe... Skoro już jest zdjęcie na żywo... Już sens, że mieliśmy artykuł. To znaczy zdjęcie zwierzonko. może być wypchane, bo tak tutaj... No... Myślę, że nie da się stwierdzić po tym zdjęciu, czy on jest żywy, czy wypchany, yy, ale artykuł, a nie, artykuł jest w miarę nowy. 2013.0816 na polskiej yy, ale to i tak szybko, tak? To, to wkrótce po odkryciu najprawdopodobniej jest napisany ten artykuł. Także a, mówię o artykule na Wikipedii już. A, bo jest też. Artykuł. Jest też artykuł na Wikipedii, także, także coś się dzieje w tej sprawie, także jest nie. Mnie się tak. wydaje, że to jest żywe zwierzątko, ponieważ jak przyszedłem w kategorii na Konąsach ze zdjęciami to mamy kilka bardzo podobnych y, zdjęć y, z, z różnymi aha. pozami tego zwierzątka, więc tak jakby ono samo się ruszało. Aha. No wierz, się tak technika idzie do przodu. No ja. ale nie jest to... Photoshop to... na, na komonsach. Hmm. Komu by się chciało. No to fajnie, że, że mamy jeszcze takie odkrycia. W XXI wieku. Od czasu Darwina to już minęło trochę czasu. No, Troszeczkę troszkę tych gatunków opisał jednak. Troszeczkę od tak, tamtego ale, czasu też. Ale cały czas się coś odkrywa, tylko do tej pory to były jakieś mniejsze raczej owady, bo z owadami też jest problem, żeby odróżnić jedne od drugiego i hmm. trzeba je genetycznie no, badać. Właśnie, ale mamy przecież wiki species, czyli chyba to powinno się znaleźć również na wiki gatunki. tak Dobrze tłumaczę, e, Tak, tak na gdzieś, gdzieś, gdzieś to powinno być tam. Bo to też. jest projekt siostrzany, przypomnij jest. Tak jak wiki źródła, tak jak wiki... Mamy linka. Hmm. W infoboksie. Patrzę. Jest, jest, jest. Także jest wszystko w komplecie. Są zdjęcia, jest opis, także... No, to już w kilku miejscach się pojawia. Także pojawił. mamy. Dobrze. No to fajnie. To mamy nowe zwierzątko, które pewnie jeszcze sporo takich jest. Myślę, że w głębinach morskich na przykład. Oj, tam to, to ciężko dotrzeć, więc ciężko tam może dotrzeć. coś być. Ciężko dotrzeć. Kilkaset metrów pod wodą. Za duże ciśnienie, żeby tak sobie łatwo popływać tam. Chociaż nawet Putin zdaje się pływał w batyskafie ostatnio. To nie słyszałem, ale to tam gdzie do, docieramy batyskafami takimi normalnymi, to jeszcze nie jest najniżej, więc no można batyskafie. jeszcze głębiej. No i tam są już naprawdę trudne warunki. Tylko tam jest ja problem. Nie, nie wysłałby siebie tam, gdzie jest największa głębia, to możemy o to być spokojni. No ja tak jeszcze nie. ten pan pożyje. <głos> no tam jest ten problem, że jak się stamtąd próbuje coś wyjąć, to to pęka na powierzchni, bo to jest przystosowane tak. do takiego no ciśnienia mhm. napierającego. Mhm. Mhm. No, ciekawe właśnie, ciekawe, czy kiedyś to zgłębimy. Na Antarktydzie i na Arktyce odkrywane są też ciągle jakieś jakieś Starodawne bardzo rzeczy, archeologiczne odkrycia są bardzo ciekawe tam robione. To chyba w Rosji gdzieś znaleźli jakąś taką jaskinię, która była zamknięta i tam specyficzne bakterie żyły, które nigdzie Aha. indziej nie żyły. Tylko, że jak się tam wkopali, to już to zanieczyszcili. A, i zginęło to wszystko. Nie wiem, czy wszystko zginęło, ale Albo był się problem. Ale się rozprzestrzeniło na świecie i teraz każdy tak. będzie zarażony bakterią nową. Nie no, bakterie mogą być też pożyteczne, także nie demonizujmy bakterii. E, 10 Andrel. minut. 10 minut nam zostało do końca i chyba ogryziemy w takim razie tematy z wolnej kultury. A są dosyć ciekawe, bo na przykład 4700 zdjęć z Muzeum Getty znalazło się w domenie publicznej. Bardzo się cieszymy i witamy w domenie publicznej kolejne muzeum, które zdecydowało się pewnie w ramach Glamu, albo tej akcji. Glam to jest taka akcja, która właśnie przekonuje Przekonuje muzealników i muzea do tego, żeby swoje zbiory udostępniać powszechnie, na wolnych licencjach. Do niedawna był duży opór i sprzeciw tych muzeów i zarządzających nimi ludzi, ale coraz więcej ci ludzie dowiadują się o tym, że to jednak same pożytki chyba przyniesie. Zresztą Paweł Drust na Śląsku też coś ostatnio... Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że w Gliwicach mhm. nawiązał kontakt z muzeum, z dyrektorem z muzeum w Gliwicach, panem Grzegorzem Krawczykiem i udało się uzyskać od tamtej instytucji zdjęcia. Paweł Drust to załatwił, także bardzo dziękujemy. No i, i już będą też przekazywane. Poza tym blisko 400 filmów wideo zostało uwolnionych też w tak zwanej Wszechnicy internetowej bazy wykładów wideo. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo naprawdę tych wykładów jest sporo. Nie każdy może uczestniczyć w takim wykładzie. To jest oczywiste, bo one się odbywają w różnych miejscach w Polsce. I, no, I z różnymi ludźmi, i fajnie, że można teraz sobie to obejrzeć. Nawet no, bardzo rzadkie spotkania tutaj są udostępnione, chociaż nie wszystkie i nie na, nie na bieżąco. No i tak do tych licencji nie jest zbyt łatwo dotrzeć. To znaczy, jeśli, bo to są filmiki umieszczone na YouTube. Jeśli wejdziemy na filmik w YouTube, to on nie ma wcale licencji Creative Commons uznania autorstwa, bo te filmiki i te materiały są umieszczone na licencji Creative Commons uznania autorstwa na tych samych warunkach. A, a, takiej opcji nie a ma na, na YouTube nie ma takiej opcji, więc oni nie chcieli tego bardziej uwolnić ale mimo wszystko uwolnili to na tych, na tych bardzo korzystnych warunkach, bo można to wykorzystywać już właściwie w prawie każdy sposób pod warunkiem podania autorstwa i podania na jakiej licencji jest ten materiał udostępniany. Właśnie tutaj jest sporo problemów, jeśli chodzi o to S.A., czyli uznanie znaczy na tych samych warunkach. Widziałem już dużo, znaczy tak w wielu miejscach spotykam się z dziwnymi określeniami tego, tego zapisu. Może to temat na, jakąś, na jakieś przyszłe spotkanie z Kamilem Śliwowskim na przykład, który w wolnych licencjach tutaj cały czas siedzi i zajmuje się nimi. Mianowicie chodzi o to, że na tych samych warunkach niektórzy interpretują to, że utwór, który jest stworzony z wykorzystaniem takiego dzieła, które jest właśnie tą licencją obciążone, można powiedzieć, musi być też na tych samych warunkach udostępnione całe dzieło. Mhm. Natomiast e, wydaje mi się, że to tak nie jest, bo to chodzi o to, że ten, ten fragment tego, który umieszczamy, jest na tej samej licencji. Natomiast cały utwór nie musi być na tej samej licencji. No wyobraź sobie na przykład, Marek, e, encyklopedię, którą produkujesz. Mhm. Wyobraź sobie, że całą no encyklopedię znaczy napisałeś sam Rozumiem właściwie. problem i nie jestem pewien, jak to jest po prostu. Szymon? Ty wiesz coś na ten temat? Zaraz sprawdzimy. Sprawdzimy, no to fajnie. Chyba, bo tam jest taki tekst prawniczy, więc ponieważ Szymon jest studentem prawa, to chyba jest to jego język, tak coraz bardziej. Mam nadzieję. Ja rozmawiałem z Jarosławem Lipszycem z nowoczesnej Polski. Na ten temat właśnie konkretnie zapytałem go, słuchaj, ja w gazecie chcę umieścić zdjęcie, czy ta gazeta musi być cała na licencji tej samej SA, jeśli, jeśli to, to zdjęcie umieszczą? Nie, tylko to zdjęcie. No i to jest no logiczne. To tak się wydaje, tak. To no, jest to, logiczne, to, to, prawda? to raczej w tym kierunku też muszę. Natomiast ja już spotkałem wiele miejsc i nawet ulotek, w których to jest niejasno napisane. Napisane jest, że utwór, w którym jest to wykorzystane, musi również być udostępnione na tej samej licencji. To są subtelności, wydaje się, ale... ale to może być problematyczne, tak, ale to bardzo, warto uściślić. Bardzo jest to jednak istotny problem, bo jeśli te licencje będą coraz częściej używane, to, no to wprowadzenie w błąd y, ludzi, którzy, którzy chcą coś tutaj zrobić, no to byłoby, byłoby niefajne. Zwłaszcza, że jeśli na przykład nasza audycja jest udostępniona na, na licencji Creative Commons y, uznania autorstwa tylko, i umieścilibyśmy w niej e, jakiś taki fragment z tego nagrania z Wszechnicy, no to, to musielibyśmy tą samą licencję nadać całej audycji. To troszkę bez sensu, nie? No to było problematyczne. Miałaby być mniej wolna niż, e, niż cała audycja. No jest ten fragment tej audycji, ja się zgodzę, że ona musi być na tej samej licencji i że jak gdyby można powiedzieć, że tutaj jest fragment audycji, która jest na takiej i takiej licencji. W podsumowaniu przystępnym, jeśli, jeśli zmienia się lub przekształca nie mniejszy utwór lub tworzy inny na jego podstawie, można rozpowszechniać powstały w ten sposób utwór tylko na podstawie takiej samej licencji. Więc, no właśnie. Tekst podsumowania przystępnego jest bardzo restrykcyjny. No, wydaje mi się, właśnie troszeczkę tutaj przegięte to jest, chyba. A zobaczymy jeszcze, jak pełny na to się odnosi. No ale to tak jak mówiłem, to będziemy musieli chyba poprosić kogoś, kto w tym głębiej siedzi. Jarosław Lipszyc miał takie stanowisko, bardzo twarde, powiedział oczywiście, że tak. Że tak jest, że, że tylko ten fragment, który został wykorzystany jest dalej na tej samej licencji. To znaczy, jeśli w gazecie na przykład jest wydrukowane zdjęcie, które jest na krytycznym no to każdy może sobie zrobić reprodukcję tego zdjęcia i dalej wykorzystywać mm -hmm. też na tych samych, no samych tak. warunkach. Natomiast całej gazety nie. Nie ma od razu całej gazety takiego prawa. No, wydaje mi się, że gdyby musiało być całość, to by było za bardzo restrykcyjne, no ale trzeba się wczytać w pełny tekst. Mm -hmm. e no to taka dygresja znowu na temat praw autorskich. E kolejna rzecz... To udostępnione są elementy do projektowania stron internetowych fribel. -e. Frible. Tak można by było przeczytać. Tam są trzy B, tak? Dobrze tak, widzę. aż trzy B są w tej, w tej nazwie frible. -e, b -b -b -b <gryw> można przeczytać po polsku troszkę com.com, com. czyli komercyjny wydawałoby się serwis, ale, ale chyba jednak nie. Bardzo bogaty zasób, z którego warto skorzystać i możemy będziemy korzystać przy projektowaniu stron internetowych. Są tutaj w PSD, wektorowe ikonki różnego rodzaju i bardzo ładne są. Bardzo ładne, także polecamy projektantom stron internetowych. I tego jest sporo z tego co ja tu widzę. To są całe zestawy rozumiem takie... No właśnie. Tak, już mhm. wszystko wyglądała. O, jest jakieś muzyczne, ale to jest chyba tylko jedna ikonka. Zaraz zobaczymy. Dwie minuty nam zostało do końca Aha, audycji. to będzie kończyć. Więc jeszcze tylko krótko powiem o konferencji Copy Camp, która odbędzie się w październiku. Kolejna edycja, druga edycja, bo w zeszłym roku była już pierwsza edycja Copy Camp 2012 w Kinie Muranów w Warszawie. Zapraszamy gorąco. Wiki Radio jest, jak to jest tutaj napisane, patronatem, patronem medialnym tego wydarzenia, dlatego o nim opowiemy. Stworzyliśmy specjalną stronkę też do tego wydarzenia z 2012 roku i stworzymy również na, na to wydarzenie kolejne 2013. To są bardzo ciekawe... Forma jest bardzo ciekawa tego tak, to są krótkie wystąpienia, warto tego posłuchać. Po 10-15 minut góra, e, szybkie wypowiedzi ludzi z różnych dziedzin zainteresowanych e, uczestnictwem e, w tworzeniu nowego prawa autorskiego. No to na tym skończymy. Pozostałe, pozostałe e, informacje przenosimy do kolejnej audycji, ale sporo nam się udało dzisiaj omówić. Dziękuję bardzo za udział. Szymon, do zobaczenia za dwa tygodnie u nas, tutaj, a za tydzień spotykamy się znowu w nowinach, tak? No chyba tak. Dobrze, to dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa.